Podcast Real Karta Polaka, odcinek 17. Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Real Karta Polaka. Tu razem ze mną przygotowujecie się do rozmowy z konsulem do tej słynnej, stresującej rozmowy z konsulem. Nie, żartuję, żartuję. Mam nadzieję, że to nie będzie dla Was żaden stres, tylko sama przyjemność. Rozmowa po polsku z konsulem to może być sama przyjemność, to nie musi być stres. Jeżeli jesteście dobrze przygotowani, dobrze nastawieni też psychicznie, to ta rozmowa nie musi być żadnym stresem, a może być właśnie przyjemnością. Ważne jest, żeby czuć się pewnie, żeby a żeby czuć się pewnie, trzeba mówić dobrze po polsku. Przede wszystkim trzeba dobrze rozumieć, o co pyta konsul. Jeżeli dobrze rozumiecie, to wtedy możecie odpowiedzieć na pytanie. Jeszcze lepiej jest, jeśli macie dobry polski akcent. Wtedy nie musicie wcale znać bardzo dużo polskich słów. Wbrew pozorom, lepiej mieć dobry akcent i mówić nie za bardzo dobrze po polsku, ale dobrze rozumieć, wtedy robi się wrażenie, że jest się na bardzo wysokim poziomie. Jeśli ktoś ma słaby akcent, Mm, ale zna bardzo dużo słów mm, i bardzo dobrze gramatykę, wtedy wrażenie nie jest aż tak bardzo dobre. Zapewniam Was, bardzo ważną rzeczą jest dobry akcent. A żeby mieć dobry akcent, trzeba dużo, dużo słuchać. Jeśli dużo słuchacie, wtedy Wasz akcent bardzo, bardzo się poprawia. No i oczywiście trzeba przygotować się trochę z historii Polski, z kultury polskiej, wiedzieć trochę na temat Polski, ponieważ konsul może o to zapytać. Nie musi, znam wiele przypadków, w których, wiele przypadków rozmów opowiadacie mi o tym, że konsul Wcale was nie pytał o historię Kiedy usłyszał jak dobrze mówicie po polsku To nie było sprawy Od razu przechodził do konkretów I pytał tylko Ile macie dzieci, gdzie pracujecie, skąd jesteście Pytał o rodzinę i to wszystko I sprawa załatwiona Dziś posłuchamy yy, kolejnego wspaniałego nagrania, które od was dostałem. Dziś posłuchajmy nagrania od Igora z Mińska. Igor opowiada o ważnej rzeczy, że trzeba otoczyć się językiem polskim, że trzeba zrobić sobie taki mini świat, mini Polskę wokół siebie. Posłuchajcie, co powiedział Igor. Dzień dobry Piotrze, mam na imię Igor. Jestem z Białorusi, mieszkam w Mińsku i przez ostatni rok e, samodzielnie uczę się języka polskiego, a między innymi e, i z pomocą Twoich podcastów. E, już mam kartę Polaka i chcę powiedzieć, że przed rozmową z konsulem aktywnie słuchałem Twoich materiałów na stronie Real Karta Polaka. Więc e, dziękuję Ci bardzo serdecznie za wszystko, co robisz. Chciałbym również podzielić się swoim doświadczeniem w nauce języka polskiego. E, jestem przekonany i chyba nie będę w tym bardzo oryginalny, e, że najskuteczny sposób osiągnięcia sukcesu to otoczenie językowe, w naszym przypadku oczywiście polskie. Cóż, mieszkając na Białorusi, czy w jakimkolwiek innym kraju poza Polską, to nie jest bardzo łatwo, oczywiście. Jednak w niektórym stopniu to możliwe. Na przykład, kiedy ja aktywnie przygotowywałem się do rozmowy z konsulem, wszystko pod ręką u mnie było po polsku sieci społecznościowe, komórka, kalendarz, notatki, muzyka, radio, filmy, wszystko i wszędzie. To tak naprawdę bardzo pomaga zanurzyć się w język na poziomie podświadowym. Czasem zaczynałem nawet myśleć po polsku, to naprawdę działa. Ale jeszcze lepiej, e, moim zdaniem, e, jak najczęściej przyjeżdżać do Polski. E, rozumiem, że nie każdy to może zrobić. Dla mieszkańców Białorusi, Ukrainy, Litwy to trochę łatwiej. Ale jeśli tylko pojawia się taka możliwość, trzeba koniecznie korzystać z niej. I po możliwości jechać bez Towarzystwa albo z tym, kto w ogóle nie zna języka polskiego. Wtedy ty po prostu będziesz wymuszony mówić po polsku, nie zważając na wszystkie swoje strachy i różne bariery psychologiczne. A to naprawdę bardzo dobrze hartuje. Mam w tym doświadczenie. Zacząć można już na polskiej granicy, a dalej to będzie hotel, sklepy, transport, różne miejsca. Ty widzisz, że ludzie ciebie rozumieją, ty ich również rozumiesz. To prowadzi do wielkiej satysfakcji i pewności siebie. Naprawdę. Więc taka porada dla uczących się języka polskiego, e, trzeba codziennie otoczyć siebie e, językiem polskim. To znaczy trzeba słuchać po polsku, czytać po polsku, e, starać się mówić po polsku i nawet czasem myśleć po polsku, a także Trzeba jeździć do Polski, ponieważ oprócz praktyki mówienia w tym kraju można zobaczyć dużo ciekawego i inspirującego. Cóż, życzę wszystkim sukcesów. papa. pa. Dziękuję bardzo, Igor, za Twoje nagranie. Świetnie mówisz po polsku. Sami słyszeliście, Igor doskodale mówił po polsku. Gratuluję Ci, Igor, zdobycia karty Polaka i zgadzam się całkowicie z tym, co mówisz. Jeśli otoczymy się językiem polskim, na co dzień mamy styczność z językiem polskim, to później język polski staje się częścią nas, jest czymś naturalnym czymś, o czym nie musimy myśleć specjalnie. Nasz mózg przyzwyczaja się tak do tego języka, jakbyśmy używali go od zawsze, prawda? Myślę, że tak to działa i bardzo mi się podoba ta rada. Sam stosuję ją, gdy uczę się innych języków, a uczę się hiszpańskiego i angielskiego i muszę powiedzieć, że to bardzo, bardzo pomaga, ponieważ jesteś ciągle otoczony tym językiem i widzisz napisy w komórce, yy, słuchasz dużo radia, w komputerze widzisz język, którego się uczysz i naprawdę ten język staje się częścią ciebie, a właśnie o to nam chodzi. Moi drodzy, to tyle na dziś. Zapraszam Was na kurs realkartapolaka.com Znajdziecie tam wiele informacji, które pomogą Wam podczas rozmowy z konsulem. Zapraszam Was na kolejne podcasty. Przysyłajcie do mnie swoje nagrania. Z przyjemnością podzielę się z innymi Waszym sukcesem. Jest mi bardzo miło słyszeć czytać e maile od Was, wiadomości od Was, kiedy piszecie do mnie, że właśnie dostałem kartę Polaka. Juhu, to najlepszy dzień w moim życiu. Bardzo, bardzo mnie to cieszy i sprawia mi wielką przyjemność, kiedy takie informacje od Was dostaję. Miłego dnia, trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Pa, pa.